Ewangelia Świętego Marka, rozdział siódmy. Tedy się zgromadzili do niego faryzeuszowie i niektórzy z nauczonych w piśmie, którzy byli przyszli z Jeruzalemu. A ujrzawszy niektóre z uczniów jego, że pospolitemi rękoma, to jest nieumetemi, jedli chleb, ganili to, albowiem faryzeuszowie i wszyscy Żydzi nie jedzą, by pilnie rąk nie umyli. Trzymając ustawę starszych I z rynku przyszedłszy by się nie umyli, nie jedzą I innych rzeczy wiele jest Które przyjęli ku trzymaniu Jako umywanie kubków, konewek I miednic i stołów Potem go pytali faryzeuszowie I nauczeni w piśmie Przecz uczniowie twoi nie chodzą Według podania starszych Ale nie umytemi rękoma chleb jedzą Wtedy on odpowiadając, rzekł im. Dobrze Izajasz o was, o błudnikach, prorokował. Jako napisano, lud ten czci mnie wargami. Ale serce ich daleko jest ode mnie. Lecz próżno mieczczą, nauczając nauk i ustaw ludzkich. Albowiem wy, opuściwszy przykazania Boże, trzymacie ustawy ludzkie, umywanie konewek i kubków, i wiele innych takich, tym podobnych rzeczy czynicie. Mówił im też, wy czyście znosicie przykazanie Boże, abyście ustawy wasze zachowali. Bo Mojżesz rzekł, czci ojca twego i matkę twoje, a kto zło rzeczy ojcu albo matce, niech śmiercią umrze. Ale wy mówicie, jeśliby człowiek rzekł ojcu albo matce, korban, co jest Dar, którykolwiek będzie ode mnie, tobie pożyteczny będzie, bez winy będzie. I nie dopuścicie mu nic więcej czynić ojcu swemu albo matce swojej, wniwecz obracając słowo Boże ustawą waszą, którąście ustawili, i wiele innych rzeczy tym podobnych czynicie. A zwoławszy wszystkiego ludu, mówił im, Słuchajcie mnie wszyscy, a zrozumiejcie. Nie masz nic z rzeczy zewnętrznych, które wchodzą w człowieka, co by go mogło pokalać. Ale to, co pochodzi z niego, to jest, co pokala człowieka. Jeśli kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. A gdy wszedł w dom od onego ludu, pytali go uczniowie jego o to podobieństwo. Tedy im rzekł... Także i wy bezrozumni jesteście? A zaś nie rozumiecie, iż wszystko, co zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może go pokalać? Albowiem nie wchodzi w serce jego, ale w brzuch. I do wychodu wychodzi, czyszcząc wszystkie pokarmy. I powiedział, że co pochodzi z człowieka, to pokala człowieka. Bo z wnętrzności serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwa przeteczeństwa, mężobójstwa, kradzieże, łakomstwa, złości, zdrada, niewstyd, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupstwo. Wszystkie te złe rzeczy pochodzą z wnętrzności i pokalają człowieka. A stamtąd wstawszy, poszedł na granicę Tyru i Sydonu, a wszedłszy w dom nie chciał, aby kto wiedział, lecz się utaić nie mógł. Albowiem usłyszawszy o nim niewiasta, której córeczka miała ducha nieczystego, przyszła i przypadła do nuki jego. A ta niewiasta była grecka, rodem z Cyrofenicyi. I prosiła go, aby diabła wygnał z córki jej. Ale jej Jezus rzekł, niech się pierwej dzieci nasycą boć nie jest dobra brać chleb dzieciom i miotać szczeniętom. A ona odpowiedziała i rzekła mu, tak jest, panie, wszakże i szczenięta jadają pod stołem z odrobin dziecinnych. I rzekł jej, dla tej mowy idź, wyszedł diabeł z córki twojej. A gdy ona odeszła do domu swego, znalazła, iż diabeł wyszedł, a córka leżała na łożu. A wyszedłszy zaś z granic tyrskich i sydońskich, przyszedł nad Morze Galilejskie, pośrodkiem granic dziesięciu miast. I przywiedli mu głuchego i z ciężkością mówiącego, a prosili go, aby na nie rękę włożył. A wziąwszy go pan od ludu, osobno włożył palce swoje w uszy jego, a plunąwszy dotknął się języka jego a wejrzawszy w niebo westchnął i rzekł do niego Efata, to jest otwórz się. I wnet się otworzyły uszy jego i rozwiązała się związka języka jego i wymawiał dobrze. Tedy im zakazał, aby tego nikomu nie powiadali. Ale czem on im bardziej zakazywał, tem oni to bardziej rozgłaszali i nader się bardzo zdumiewali, mówiąc Dobrze wszystko uczynił, bo czyni, iż głusi słyszą i niemi mówią.